Zrobiłem drugie podejście. Zbliżając się podobnie do tej dziewczyny, powiedziałem jej, że jestem artystą, że podziwiałem jej obrazy, oglądałem, bardzo mi się podobało, i że znam kogoś, kto by się mógł jej pracami zainteresować. Nie wiem, co mi to do głowy przyszło, bo nie wiedziałem też przecież dokładnie, czy ona na jakieś prace, ma i obrazy. Jednym słowem, pojawiła mi się natychmiast w ręce komórka, zadzwoniłem i o dziwo, co się stało. Dziewczyna się uspokoiła, zainteresowana tym. W ścianie, z której ze stron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 i tak pytam się delikatnie moich sąsiadów, czy mają córkę. Okazało się, że rzeczywiście mają córkę. Ich córka nazywa się Asia i nie żyje. Popełniła samobójstwo. Wyobraźcie sobie, jak ja zrobiłem oczy, i ta rodzina, gdy złożyli relację tego, tego spotkania, to było coś, co tak mnie zaskoczyło, tak mnie zdziwiło, że można w ogóle coś wyśnić sobie wyśnić jakąś przygodę taką, która. Nie wygląda ani na prawdziwą, ani na realną, jest mrzonką, jakąś. Jest na pograniczu odzyskiwania świadomości, jak w a częściowym yy, zwykłym śnieniem, jakie nam się ciągle w nocy zdarza. Stało tylko zaprogramowane przeze mnie, wyraziłem jakieś życzenie, że chcę kogoś spotkać, chcę komuś pomóc. W tym zastanawiająca w tym jest rola i znaczenie naszej wyobraźni. Niby coś zwykłego, umożliwiającego przewidzieć następstwa, ciągnąć wnioski, a jednocześnie jest czymś mistycznym.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 i to dostępna każdego, każdemu z nas bez zbędnych maszyn i fury pieniędzy i niezwykłych inwestycji najzwyczajniej spróbować, posadzić kogoś przed, przed nami i potestować co jest w ogóle możliwe dla człowieka gdy się zdobędzie wystarczającą wiedzę praktyczną można porozmawiać nawet z duchami i to mając już wcześniej zdobyte doświadczenia na kolegach łatwo postrzec niż te same zasady obowiązują w czasie rozmowy z umarłymi i tutaj będzie punkt, w którym każdy z stety, się ługnie